Powieści pastora przedsiębiorcy. Witaj, nazywam się Andrzej Burzyński, jestem założycielem Instytutu Rozwoju Osobistego Koach. Więcej informacji o mnie znajdziesz na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Zapraszam Cię na szkolenie Bądź sobą, czyli żyj zgodnie ze swoją osobowością. Zacznę od cytatu Nelsona Mandeli, który powiedział tak. Najbardziej boimy się nie tego, że jesteśmy słabi, Najbardziej boimy się tego, że jesteśmy potężni ponad miarę. Przeraża nas nasze światło, nie ciemności. Zadajemy sobie pytanie, kim jestem, żebym był tak wspaniały, cudowny, utalentowany i fantastyczny? Właśnie, kim jesteś, żeby nie być taki? Jesteś dzieckiem Bożym. Twoje udawanie małego nie służy światu. Nie przekazujesz swojego światła, gdy kurczysz się, żeby inni ludzie nie czuli się przy Tobie niepewnie. Urodziliśmy się po to, aby objawić chwałę Boga, która jest w nas. Gdy pozwalamy, by nasze światło błyszczało, nieświadomie dajemy innym ludziom przyzwolenie, by robili to samo. Gdy wyzwalamy się z własnego lęku, nasza obecność automatycznie wyzwala innych. Wspaniałe słowa i świetny wstęp do tego, żeby być sobą, żeby świecić swoim światłem, żeby wiedzieć, jakie są nasze silne strony i gdzie są nasze ograniczenia. Jak u mnie zaczęła się przygoda z osobowością. Wiele lat temu, kiedy pracowałam dużo z ludźmi współzależnionymi, pomagaliśmy na indywidualnych spotkaniach, na sesjach weekendowych, które robiliśmy, a także na grupach wsparcia, które prowadziłem ludziom, którzy mieli tego typu problemy. Któregoś dnia odwiedziła nas znajoma, która swego czasu brała udział w takiej grupie, przeżyła sesję. I mieszkała teraz w innej miejscowości, odwiedzała tutaj znajomych, zaszła też do nas, wypiliśmy kawę, powspominaliśmy stare czasy. Takie ogólnie bardzo miłe spotkanie. I kiedy już wychodziła, otworzyła swoją torebkę i wyciągnęła ładnie zapakowany prezent i powiedziała tak. Andrzej, ty dużo pracujesz z ludźmi. Ostatnio czytałam taką książkę i myślę, że bardzo może pomóc ci w tej pracy. I dała mi ten prezent. Podziękowałem i kiedy ona wyszła, otworzyłem, zobaczyłem, co to jest za książka i pomyślałem sobie, nie wierzę w to, co jest tam napisane. Zobaczyłem tytuł, przejrzałem tylko spis treści i już miałem swoje zdanie. I odłożyłem tą książkę akurat w miejsce, gdzie leżały rzeczy, które mieliśmy zabrać, bo na drugi dzień wyjeżdżaliśmy na urlop. Kiedy wyjechaliśmy na urlop, rozpakowywaliśmy rzeczy, zobaczyłem, że jest między innymi ta książka. Któregoś wieczoru pomyślałem sobie tak, a siądę, zacznę czytać, tak podyskutuję z autorem, no miałem duże szanse, że wygram, tak, ponieważ autora tam nie było. I zacząłem czytać tą książkę i zacząłem czytać o tym, co tam jest napisane. Im dłużej czytałem, tym bardziej byłem zdumiony. Nagle odkryłem, że jest wiele rzeczy, z którymi się zgadzam w tej książce, że rzeczy, z którymi się nie zgadzałem, nie znając tematu zresztą, to były rzeczy, których nie rozumiałem, że kiedy przeczytałem lepiej, pomyślałem, wow, to może być fascynujące, przeczytałem więcej tych tego typu książek. Przeczytałem kolejne, byłem na szkoleniach, porobiłem specjalne kursy, uprawnienia i teraz jest to jeden z tematów, który bardziej pomaga mi i w życiu osobistym, i w biznesie. Już mówię dla tych wszystkich, którzy są zniecierpliwieni, myślą, co to za książka, co to za książka. To była podstawowa książka o osobowościach, to była książka Florence Litauer, Osobowość Plus. Dlaczego ta książka wywarła dla mnie tak duży wpływ? I z czym się nie zgadzałem? Przede wszystkim nie zgadzałem się z tym, yy, że jesteśmy jednym typem osobowości. Kiedy tylko zobaczyłem spis treści, zobaczyłem jakiś choleryk, flegmatyk, sangwinik i melancholik, to pomyślałem sobie, nie, nie zgadzam się z tym, absolutnie w to nie wierzę, nie, to tak nie jest. Oczywiście, nie znając dobrze typów osobowości, ja dobrze wiedziałem, że jestem cholerykiem. Moja mama, a później moja żona, często mi powtarzały, że cholery idzie ze mną dostać, więc dobrze wiedziałem, że jestem cholerykiem. Wiedziałem, że mój brat jest flegmatykiem, ponieważ robi rzeczy mniej więcej 100 tysięcy razy wolniej niż ja. Jednak dobrze wiedziałam, że nie zawsze jestem cholerykiem i dobrze wiedziałam, że nie zawsze mój brat jest flegmatykiem. I dlatego myślałem, że to jest zbytnie uproszczenie. Ale kiedy zacząłem czytać tą książkę, zobaczyłem, że jesteśmy mieszanką tych czterech typów. Co więcej, że ta mieszanka dynamicznie zmienia się w życiu. Ale zacząłem też odkrywać, że potrzebujemy poznać swoje silne strony ponieważ wtedy łatwiej nam zaakceptować siebie. Potrzebujemy poznać swoje słabe strony, bo wtedy o wiele łatwiej jest nam zrozumieć innych. Widzisz, kiedy poznajesz swoje silne strony, to zaczynasz akceptować siebie. Zaczynasz opierać swoje życie na silnych stronach i mówić wow, to jestem ja, to mogę zrobić, do tego się nadaję, to jest wspaniałe. Natomiast... Kiedy zaczynasz rozumieć swoje słabe strony i rzeczy, na których się nie znasz, rzeczy, w których zwykle zawalasz, to zaczynasz rozumieć, aha, to ci inni, oni są dobrzy w tych rzeczach, w których ja jestem słaby, dlatego potrzebuję innych, dlatego że oni myślą, mówią, zachowują się inaczej, ale to nie jest źle, to jest po prostu inaczej. I widzisz, to przydaje się zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. To przydaje się w życiu osobistym, bo pozwala mi Ci mieć właściwe oczekiwania od ludzi, lepiej ich rozumieć, lepiej się z nimi dogadywać, lepiej z nimi współpracować i to przydaje się w pracy, bo w ten sposób, znając swój typ osobowości, o wiele łatwiej dobierzesz pracy, która będzie właściwa dla Ciebie, będziesz o wiele łatwiej współpracował z klientami, z partnerami biznesowymi, z przełożonymi, bo przydaje się to w różnych aspektach życia. I taka podstawowa wiedza, którą tutaj przekazuję, jest potrzebna dla każdego. I zobaczysz, że te proste rzeczy wpływają na dużo, dużo dziedzin życia. Użyję jeszcze jednego przykładu, żeby zrozumieć pewną rzecz. Wyobraź sobie zwierzęta, kaczkę, zająca, wiewiórkę i orła, którzy postanowili stworzyć szkołę i postanowili być najlepsi we wszystkim. I tak kaczka, która jest świetną pływaczką, postanowiła nauczyć się wspinać. Zając, który świetnie biega, postanowił nauczyć się pływać. Wiewiórka, która świetnie się wspina, postanowiła nauczyć się fruwać. A orzeł, który świetnie lata, postanowił nauczyć się biegać. Czy rzeczywiście będzie dobry w bieganiu? Nie. Dlatego kaczka będzie pływać i jest w tym najlepsza i do tego się nadaje. Zając będzie biegał i w tym jest najlepszy i do tego się nadaje. Wiewiórka będzie się wspinać i do tego się nadaje. Orzeł będzie latał i do tego się nadaje. Dlatego kiedy oceniamy kaczkę, potem jak się wspina, zająca potem jak pływa, wiewiórkę potem jak fruwa orła, potem jak biega, to robimy, przykładamy niewłaściwe kryteria. I tak samo kiedy patrzymy na siebie samych. Musimy znać swoje silne strony, je rozwijać I musimy rozumieć nasze słabości i je uzupełniać Zarówno w pracy osobistej, jak i w pracy, jak i w pracy takiej osobistej nad sobą W rozwoju swojego charakteru, jak i w pracy zawodowej Ale te tematy jeszcze poruszę Natomiast po kolei, co to jest ta osobowość? Osobowość to jest temperament plus charakter Tak Prosta rzecz, osobowość równa się temperament plus charakter Temperament to są nasze wrodzone skłonności. Na przykład wrodzoną skłonnością jest szybkość reakcji. Osoby o temperamencie cholerycznym reagują bardzo szybko. Natomiast flegmatycy reagują dużo wolniej. Osoby o temperamencie sangwinicznym nabierają życiowej energii przez kontakt z innymi ludźmi, a melancholicy przez przebywanie samemu. To taki przykład ze studiów. Mieliśmy profesora, który był takim dominującym cholerykiem, jak to teraz rozumiem, i na jego wykładach, jeżeli umiałeś wszystko, to dostawałeś czwórkę. Ale żeby dostać piątkę, musiałeś na egzaminie odpowiadać bardzo szybko. Jako typowy choleryk zadawał pytanie i kiedy widział, że ty już rozumiesz odpowiedź, że ty wiesz, jaka jest odpowiedź, że dobrze odpowiadasz, od razu zmieniał pytanie. I, kolejne. I szybkość odpowiedzi decydowała o tym, czy będziesz miał piątkę. Generalnie mi to odpowiadało i pamiętam jeden z egzaminów, w których po prostu dosyć szybko i od razu mi istotę sprawy czasami po jednym, dwóch zdaniach, a nawet czasami wyrazach, on zadawał mi kolejne pytanie. I w pewnym momencie naprawdę dostałam zadyszki, zapytałam: przepraszam, czy możemy trochę wolniej? On tak się obruszył, powiedział, oczywiście możemy, a już tak dobrze szło. No niestety, dostałam tylko 4+. Ale temperament to jest nasza wrodzona skłonność. Natomiast musimy pamiętać, że temperament to jest skłonność, a nie przeznaczenie. Inaczej więzienia byłyby pełne choleryków, dla których prawdopodobieństwo zabicia człowieka w afekcie wynosi 99,99% 99 w czasie pierwszych trzech sekund do maksymalnego wzburzenia. I natomiast... Most, bardzo mocno się zmniejsza to u choleryka z upływającym czasem. Dokładnie odwrotnie niż u melancholika. Ale dobrze wiemy, że więzienia nie są pełne choleryków, którzy zabili w afekcie, ale melancholików, którzy zabili z premedytacją. Tym, co sprawia, że panujemy nad naszym temperamentem, jest charakter. I charakter sprawia, że choleryk pomyśli, zanim zadziała. Flegmatyk zacznie działać, a nie tylko obserwować. Sangwinik będzie słuchał, zamiast cały czas mówić. A melancholik wyjdzie do ludzi zamiast zamknąć się w, w samotności. Więc osobowość to jest temperament plus charakter. I warto pamiętać, że nasza największa słabość kryje się zawsze w cieniu naszej największej siły. Nasza największa słabość kryje się w cieniu naszej największej siły. Pokażę to na trzech przykładach. Na przykład w związkach. Pierwsze związki polegają na łączeniu się dominujących przeciwieństw, zwykle. Pociąga nas to, co jest inne. To, kiedy będę mówił o rozwoju osobowości, w kolejnych modułach stanie się bardziej zrozumiałe. I teraz załóżmy, że taki dynamiczny, przedsiębiorczy Karol poznaje spokojną Karolinę. Na początku będzie go fascynował jej spokój, a po pewnym czasie będzie denerwować powolność w działaniu, czyli druga strona głębokiego spokoju. Czyli wyobraźmy sobie takiego Karola. Poznają się na studiach. Sytuacja nie do końca wymyślona. Poznają się na studiach i on jest taki przedsiębiorczy, dynamiczny, rzutki, pełno się dzieje, ma dużo znajomości, mimo że studiuje, zarabia pieniądze, zabierają do najlepszej restauracji i bardzo dużo i barwnie opowiada. I Karolina jest zachwycona. No przezachwycona takim Karolkiem. Natomiast on jest zachwycony tym, że ona go tak słucha, że oczy jej błyszczą, że go podziwia, że ona się nigdzie nie śpieszy, że jest tyle spokoju, że zawsze, kiedy on niespodziewanie jakiś klient nie przyszedł, on zadzwonił, czy ma czas, żeby się spotkać, ona oczywiście ma czas, bo ona nie ma innych zajęć. I wiesz, to ich na, na początku przyciąga do siebie. Ale później, powiedzmy, pobierają się, zostają małżeństwem i Karol będzie mówił, słuchaj Karolina, Mamy dużo pieniędzy, wynajmijmy niańkę, idź do pracy, zacznij zarabiać, rozwijaj się. ona mówi, ale po co? Mi jest dobrze w domu, kiedy sobie pozmywam, pościeram kurze, zajmę się dziećmi. Z drugiej strony Karolina, która na początku na studiach zafascynowana osobowością Karola. Widziała, jak on jest dynamiczny, przebojowy, jak wiele osiąga, jak ma pieniądze i pomyślała sobie, wow, to jest ktoś, to jest ambitny, człowiek przedsiębiorczy, z efektami i tak wspaniale opowiada. Natomiast kiedy już się pobrali, po tych kilku latach małżeństwa, ona będzie mówiła, Karol, ciągle nie ma w, cię w domu, ciągle gdzieś jesteś. On mówi, słuchaj, no taki chciałeś mieć dom, każdy z nas ma po samochodzie, dzieci do najlepszych szkół, to kosztuje, z czegoś te pieniądze muszą się brać. I widzisz, i chodzi o to, że to, co ich na początku przyciągnęło, to później zaczyna ich boleć. Czyli nasza największa słabość kryje się w cieniu największej siły. Czy to oznacza, że takie związki przeciwieństw są złe? Nie, absolutnie nie. W każdym związku, także w związku podobieństw osobowościowych, będzie boleć tylko z innej strony. Weźmy dwójkę spokojnych, Karola i Karolinkę, którzy są bardzo spokojni. I w życiu są tacy spokojni ludzie do nich lgną. Tylko oni ciągle żyją na długach, na karcie kredytowej, nic w życiu nie osiągają, i od lat żyją w tej samej kawalerce. Albo weźmy przebojowego Karola i przebojową Karolinę, którzy ciągle coś zdobywają, ciągle pracują, tylko nie mają czasu dla dzieci, dla siebie, na odpoczynek i w końcu siada im zdrowie. Więc jak widzimy, wszędzie będzie boleć, tylko z różnej strony. Wspaniałe zdanie o związkach brzmi tak. Małżeństwo nie jest po to, żeby człowiek był szczęśliwy, ale po to, żeby był dojrzały. A dopiero dojrzały człowiek jest szczęśliwy. Ale... Jak widzimy, ostatecznie małżeństwo jest po to, żeby być szczęśliwym. Natomiast do tego, żeby być szczęśliwym, trzeba być dojrzałym, a żeby być dojrzałym, mocno pomaga zrozumienie osobowości swojej oraz osobowości drugiej strony. Podobnie zresztą jak w związkach, wygląda to także w biznesie. Nie wystarczy dobrać ludzi pod względem ich umiejętności. Trzeba także dobrać ich osobowość. Dlaczego to jest ważne? Widzisz, ludzie pracują z trzech powodów. Oczywiście dla pieniędzy, dlatego, że jest wykorzystywany ich w pełni potencjał oraz dla atmosfery, która jest w pracy. Jeżeli wszystkie te trzy czynniki współgrają w pracy, to powstaje niesamowita synergia. Synergia, jak tu do dowcipnie mój brat, oznacza, że 1 plus 1 plus 1 równa się 111. Lub mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli ja mój maksymalny ciężar, który mogę podnieść, to jest 50 kilo i twój maksymalny ciężar, który możesz podnieść, to jest 50 kilo, to kiedy razem coś podnosimy, to podniesiemy nie 100 kilo, ale 120 kilo. To jest synergia, że suma połączeń jest większa niż każdy z czynników osobno. Więc jak to wygląda w biznesie? Podczas pełnego szkolenia dla kadry zarządzającej pewną firmą pokazywałam wpływ osobowości na sposób wykonywania pracy. Kiedy tłumaczyłem połączenia typów osobowości, nagle zobaczyłem w grupie duże ożywienie. Okazało się, że zrozumieli pewien istotny problem, jaki mieli z jednym z kluczowych pracowników. Otóż było dwóch partnerów biznesowych i trzeci ich kumpel, który z nimi zaczynał, tak, on nie był współwłaścicielem tej spółki, ale z nimi zaczynał. Otóż na początku, kiedy zaczynał, on wyjeżdżał w teren. Powiedzmy, że dwa tygodnie był wśród klientów, zdobywał zlecenia. Potem przyjeżdżał i przez dwa tygodnie yy, robił zlecenie jako programista i grafik komputerowy. Wszystko cudownie i wspaniale działo. Firma się rozrastała, zatrudniali kolejnych pracowników, jednak ten człowiek, który na początku tak bardzo ich wspierał, który na początku był świetny i po prostu oni byli w nim przezachwyceni, po pewnym czasie stawał się coraz bardziej dziwny. Kiedy jeździł do klientów, nie był już taki... Ożywiony, spontaniczny, rozmowny, emocjonalny I nie dało się go lubić Klienci się skarżyli, że jest oschły Taki bardzo czasami bezpośredni, brutalny Taki mało komunikatywny, zupełnie jak nie on Z kolei, kiedy był w pracy i robił jakieś grafiki To klienci się skarżyli, że wysyła im czasami maile Czy to ma być blado niebieski, czy blado blatszy niebieski Co dla klienta nie miało żadnego znaczenia Nawet nie dostrzegał tej różnicy na początku myśleli, że być może coś się dzieje w jego życiu osobistym, może jest chory, może jakiś problem w małżeństwie, no ale okazało się, że nic z tych rzeczy. I kiedy tłumaczyłem połączenie osobowości, pokazałem tak zwane osobowości skonfliktowane, na przykład osobowość sangwiniczno-melancholiczna i pokazałem, że taka osobowość może pracować albo tylko z ludźmi, albo tylko bez ludzi, to oni nagle zrozumieli. Na początku firmy on przez dwa tygodnie był poza firmą. Był cały czas z ludźmi, a potem przez dwa tygodnie pracował jako grafik i informatyk, czyli przez dwa tygodnie był skoncentrowany tylko na ludziach, przez dwa tygodnie był skoncentrowany tylko na pracy samemu i to sprawiało, że świetnie wykorzystywał swój potencjał. Kiedy zaczęła się zmieniać dynamika jego pracy, okazało się, że przy jego typie osobowości nie jest możliwe skakać w bardzo szybko i w ciągu jednego dnia z melancholika na sangwinika i odwrotnie. To jest trochę tak, jakbyś próbował z piątki wrzucać na wsteczne od razu. Więc to pomogło ustalić inaczej jego obowiązki zawodowe, co spowodowało wzrost jego efektywności, ale też zmianę atmosfery na oddziale. Czyli dobre zrozumienie typu osobowości, jak one funkcjonują, Pomaga w lepszym wykonywaniu pracy. Czy to działa także w polityce? Oczywiście. Nie obawię się, nie będzie polskich przykładów co do polityki. Ale świetny przykład, rok yy, yy, 1970, afera Watergate i Nixon. Prezydent Nixon traci zaufanie. To musimy coś zrozumieć, co funkcjonuje trochę inaczej niż w naszym kraju. W naszym kraju raczej nie jesteśmy chyba dumni z naszych prezydentów, w większości wypadków. Natomiast zobacz na filmy amerykańskie. Oczywiście śmiejemy się z tego, że tam na końcu filmu, w większości filmów sensacyjnych, prezydent Stanów Zjednoczonych ratuje kraj. Tak trochę się z tego śmiejemy, trochę im zazdrościmy. tej ich dumy z prezydenta. Uzasadnione czy nie inna sprawa, ale chodzi o pewien klimat kraj, kraju. Więc Nixon i jego rząd traci zaufanie społeczne. I to było straszne. Więc osoba która wygrała, oczywiście jest z kilka innych względów, ja pokazuję tylko pod kątem osobowości, bo to jest bardzo ciekawe. Jimmy Carter to był człowiek o dominujący melancholik. On wygrał te wybory, przygotowywał się do nich przez lata, nawiązywał relacje, znajomości, on miał plan, żeby zostać prezydentem. Przez lata systematycznie wytrwale go realizował. Co więcej, kiedy zaczynał swoją kampanię startowania na prezydenta, to gazety się śmiały i napisały o nim Jimmy Kto, bo był tak nieznany. Był nieznany dla gazet, był nieznany dla mediów, ale on przez lata wchodził w różne środowiska, pokazywał się, spotykał się z ludźmi, był znany dla wielu ludzi. I kiedy zaczynał swoją kampanię i jeździł po określonych stadach, to byli już ludzie, którzy go zdali, dlatego przychodzili do jego spotkania i potem do niego głosowali. I Jimmy Carter jako prezydent rzeczywiście zrobił to, co, po, co musiał zrobić od strony mówię tutaj, osobowościowej, czyli odnowił zaufanie do funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przez właśnie swój melancholizm, przez dotrzymywanie słowa, przez wierność, przez pokazywanie rzeczy takimi, jakimi są. I rzeczywiście przez cztery lata to zrobił. I wydawało się, no cóż teraz? Teraz pewnie będzie dalej prezydentem Stanów Zjednoczonych, ponieważ się sprawdził. Ale jego kontrkandydatem był Ronald Reagan, zupełnie przeciwstawna osobowość, dominujący sangwinik. Człowiek, który był naprawdę zabawny, lubiany, inteligentny, po prostu zupełnie inny styl osobowościowy. To był tego typu człowiek, któremu, jak kiedyś czytałem książkę o wystąpieniach publicznych, to osoba, która pisała mu wystąpienia, to pisała mu wystąpienia, a potem pisała tu opowiedź, śmieszną historyjkę. I on potrafił do tego stopnia, że czytał to przemówienie i powiedział wiecie co, napisali mi tu, tu opowiedź, śmieszną historyjkę, ale wszystkie śmieszne już opowiedziałem. No i ludzie oczywiście się śmiali i po prostu kochali go takim, jakim był. I pomijam te inne aspekty, ale ten aspekt osobowościowy chcę pokazać. Kiedy była debata, to Carter usiadł i bardzo spokojnie, powoli tłumaczył, z pamięci podawał dane do drugiego miejsca po przecinku, pokazując, jak dużo wie, jak bardzo się orientuje, pokazało, że sytuacja jest trochę lepsza niż była, ale dalej nie jest dobra i tak dalej. To było takie mało amerykańskie, mało pociągające za serce. Kiedy skończyła się debata, kiedy skończyło się przemówienie Cartera, dzwonek i teraz swoje pół godziny miał Ronald Reagan. On przez chwilę patrzył na Cartera mówił wow, nie widziałem połowy z tych rzeczy. No naprawdę to jest niesamowite. Potem popatrzył na ludzi, rozłożył ręce i powiedział, czy naprawdę żyje wam się lepiej niż cztery lata temu? Widzicie, zupełnie w inny sposób podchodził i ludzie wybrali jego, ponieważ on był taki amerykański. Kiedy już zaufanie do prezydenta Stanów Zjednoczonych do tej funkcji zostało odzyskane, już Carter spełnił swoją rolę. To, kogo potrzebowali, to amerykańskiego przywódcę. Przecież Reagan, kiedy kończył swoje wystąpienia, to zawsze, obojętnie na jaki temat by mówił, kreślił, jaka to świetlana przyszłość ich czeka. Potrafił robić naprawdę niesamowite i wspaniałe rzeczy. Otóż, któregoś razu postanowił pokazać, jaka jest sytuacja kraju i zrobił to w ten sposób. Pokazał w telewizji dolara, trzymał go w ręce, pokazywał go. I mówi, być może tego dolara miałeś w swoim ręku, być może go kiedyś zarobiłeś, być może go kiedyś wydałeś, może nawet kilkakrotnie był w twoim ręku. A dzisiaj, i tu pokazał w drugiej dłoni trzymane 36 centów, a dzisiaj tyle jest wart ten dolar. Bardzo obrazowo przemawiał. No i chyba najsłynniejsze, kiedy już... Kandydował do, do dru, drugiej swojej prezydentury, tak, 4 lata był prezydentem, miał wtedy 76 lat, co oznaczałoby, że byłby najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Co więcej, to były czasy zimnej wojny, więc wszyscy podejrzewali, że być może to nie jest najlepszy kandydat, który ma decydować praktycznie o losach świata, być może o kolejnej wolności światowej, to nuklearnej, człowiek 76 lat. Jego kandydat, Pat Bondal, był młodszy był o 26 lat od niego. I obaj kandydowali. I wszyscy wiedzieli, że kwestia wieku to będzie jedna z głównych kwestii tej kampanii. I oczywiście rozumiem, że do tego wystąpienia swojego e, prezydent Reagan długo się przygotowywał, natomiast w czasie takiej publicznej debaty, kiedy był on i jego kandydat i zadano mu pytanie, e, czy nie myśli, że jest zbyt stary, żeby pełnić tą funkcję. Oczywiście pytanie zadano po amerykańsku, tak zawołowane, że Poprzedni prezydent mówił, że, że to jest trudne zadanie, że jest duże napięcie, że teraz jest mamy kryzys na świecie, i czy on nie odczuwa, że tego napięcia i czy jego wiek nie byłby tutaj może w jakiś sposób, lekką przeszkodą. No tak wiecie tak, zawalowane w rękawiczkach. I on i pytanie zostało właśnie nie zadane wprost, czy jest pan za stary, bo tylko pytanie zostało zadane tak po amerykańsku, czy brzmiało tak. Czy nie uważa pan, że kwestia wieku będzie główną kwestią tej kampanii? Na co Reagan się uśmiechnął pod nosem, bo był przygotowany na to pytanie i powiedział tak. Nie uważam tak. I obiecuję tu publicznie, przy milionach Amerykanów, którzy mnie słuchają, obiecuję nie wykorzystać nigdy do celów politycznych młodości i niedoświadczenia mojego kontrkandydata. Wszyscy, łącznie z panem Mondale, ryknęli śmiechem i kwestia wieku nigdy już nie była poruszana jako kwestia tej kampanii i po zakończonej kampanii to było zdanie, które uznano za numer jeden w całej tej kampanii. Widzisz, nie chcę tu upraszczać, że to była kwestia tylko osobowości. Chcę powiedzieć, że to jest kwestia też osobowości, że w związkach, w biznesie, w polityce, wszędzie gdzie są ludzie, to jest kwestia osobowości. I jeszcze jedna wskazówka. Widzisz, mamy różną osobowość. To, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jesteś lepszy albo, że jesteś gorszy. Niektórzy patrzą, mówią, o, on jest taki, ja bym taki bardzo chciał być. A drugi patrzy na drugiego i mówi, o, jestem lepszy od niego, ten jest nikim. Nie, inny nie oznacza lepszy lub gorszy. Inny oznacza po prostu różny. Inny oznacza po prostu różny. Kiedyś na jednym ze szkoleń podszedł do mnie dziewczyna i mówi, cały czas myślę o tym jednym zdaniu że inny oznacza po prostu różne. Tak często zazdrościłam różnym ludziom. Tak często porównywałam siebie, że jestem lepsza, gorsza i to zdanie jakoś mnie uwolniło, że inny oznacza po prostu różne. Wtedy opowiedziałem mi historię, jak kiedyś pracowałam z grupą młodzieży i były dwie dziewczyny, zresztą Nome Nome miały tak samo na imię i jedna była nominującą melancholiczką, druga była dominującą sangwiniczką i obie sobie nawzajem zazdrościły, nie wiedząc o tym, tylko rozmawiały ze mną właśnie opowiadając, że chciały być jak ta druga. I ja je skonfrontowałem, za ich zgodą oczywiście. I kiedy one usłyszały, że jedna zazdrości drugiej, było to naprawdę uzdrawiające dla nich. Czasami my zazdrościmy innym, a inni zazdroszczą nas. Nie trać czasu na porównywanie się z innymi i próbą bycia kopią kogoś innego. Bądź sobą, bo jeżeli ty nim nie będziesz, to kto nim będzie? Więc poznamy te różnice teraz. Co to znaczy, że inny to jest różny? Więc podczas szkolenia pokażę ci, jak osobowość wpływa na nasze silne i słabe strony na to, co nas motywuje i pociesza, na sposób, w jaki przemawiamy publicznie, na nasze podejście i kształtowanie relacji z innymi ludźmi, na naszą pracę, nasz sposób zarządzania finansami, a nawet na naszą duchowość. Oraz nawiążę do takich ważnych kwestii jak mieszanka typów osobowości oraz jak rozwija się osobowość i że ona się rozwija zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o nasze relacje i o nasze życie zawodowe. Oraz na koniec dostaniesz bonus. Dodatkowe nauczanie, które pomoże Ci podtrzymać i rozwijać emocjonalny aspekt miłości. Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części. Zapraszam na kolejną. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.